99. Dzień dobry, dzisiaj kolejna audycja z cyklu Oni są wśród nas. Dzisiejszy temat staruszki, czekamy na Państwa telefony. O, ktoś dzwoni. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Mariusz Pruszkowa. Co sądzi Pan na temat starszych ludzi? A więc kiedyś wybrałem się z moją dziewczyną na spacer. Nazywała się Agnieszka. Kiedy przechodziliśmy koło jakiejś staruszki, która miała mordę jak szczerzuja, rozwarła gębę i obrzygała nas kaszaną. Czy dlatego teraz nie lubi pan starszych ludzi? Tak, nienawidzę tych małych, brudnych, zmarszczonych skurwysynów. Nie jeżdżę jedną. Nie górę... Temu panu już podziękujemy. Ktoś jest na drugiej linii? Yy, nie doda, chciałem powiedzieć, że w szpitalu jest podważna bomba. To prosimy do szpitala, nie do radia. Mamy następnego słuchacza. Halo, dzień dobry. Mówi Marta z Kruszyny. Kilka dni temu urodziłam dziecko. Kiedy wyszłam z nim na spacer i przechodziłam wiaduktem nad autostradą, dziecko wyślizgnęło mi się z ręki i spadło na drogę 30 metrów w dół. A po chwili przejechał jakiś stary inwalida. A czy zgłosiła pani tą sprawę na policję? Przecież nie miałam dowodów. Z mojego Jasia została tylko mała czerwona plama. To przez tego starucha! Dziękuję za telefon. A my wrócimy po przerwie. Jeśli masz problemy z babcią, dziadkiem lub teściową lub jakiś starzec Ci miejsce w autobusie, spryskaj go grzybozolem, a po trzech minutach nie pozostanie pod nim nawet smród. Witamy ponownie. Mamy następny telefon. Halo? Halo, z kim rozmawiam? Dzień dobry, kto mówi? Czy chce pani nam coś opowiedzieć? Czy Nie, to stacja radiowa Fallun. Czy to nie już mówiłem, że to stacja radiowa. Ale proszę mówić głośnie. Już mnie wkurwia ta starucha. Zaraz zajmą się nią nasi agenci. A? Panowie za ptaki? Dziękujemy eee. tej pani za telefon i zapraszamy eee. za tydzień.